W roku koncertowali oni w sali kongresowej, przed którą zebrało się kilka tysięcy ich młodych wielbicieli, nieposiadających biletów wstępu na koncert. Ponieważ młodzież przez dłuższy czas nie rozchodziła się, pojawiły się zwarte formacje milicji obywatelskiej, które pałkami zaczęły rozpędzać tłum przed salą kongresową. W efekcie wywiązała się uliczna bijatyka pomiędzy chuliganami a siłami porządkowymi. Lata 60. były też okresem bardzo znacznego wzrostu roli telewizji, która w drugiej połowie dekady stała się dla milionów Polaków podstawowym źródłem rozrywki oraz wiedzy o współczesnym świecie. Popularnością cieszyły się seriale telewizyjne zagraniczne i polskie. Wśród tych ostatnich największą popularność zyskały dwa – Stawka większa niż życie oraz „Czterej pancerni i pies. Zbigniew Kubikowski zwrócił uwagę na specjalną rolę edukacyjno-polityczną obu tych seriali. Wskazuje na to, pisze Kubikowski, ewolucja stawki większej niż życie. W pierwszej wersji serialu, jaką był cykl widowisk telewizyjnego Teatru Sensacji, bohater, agent wywiadu działający w niemieckim mundurze, związany jest z Armią Krajową i pracuje dla aliantów. Nic wtedy nie wskazywało na późniejszy sukces. Gdy zarysował się realnie, przystąpiono do kręcenia serialu. Kapitan Kloss stał się agentem radzieckim działającym w Polsce we współpracy z Armią Ludową poza krajem z rezydentami radzieckiego wywiadu. Zgrabnie skonstruowany wątek sensacyjny wspomogły umiejętności realizatorów. Nic nie zapowiadało też sukcesu Czterech Pancernych i Psa. I tu sprawność warsztatowa, acz przesadna, pozwoliła połączyć wątki patriotyczne z wątkami przygodowymi, ze starymi tropami wojennych wędrówek i romansów, męskich przyjaźni sprawdzonych walce i niebezpieczeństwie, a także przyjaźni człowieka i psa. Obraz był jednoznaczny. Chłopiec polski, wygnany z ojczyzny przez Niemców, znalazł schronienie na dalekiej Syberii, gdzie polował na tygrysy pod okiem starego myśliwego, który zastępował mój ojca. Na wieść o powstaniu wojska polskiego, mit dziewiczego początku, mimo młodego wieku, sprzeciwu opiekuna i oficerów werbunkowych, chłopiec dociera do obozu nad Oką. Spotyka tam Ślązaka, Gruzina i Rosjanina o polskim nazwisku, oficera, który wszystkich nauczy wojennego kunsztu. W kraju dołączą do nich miejscowi chłopi, żołnierze Armii Krajowej i Armii Ludowej i pójdą z nimi na Berlin. Nic nie zakłóca harmonii bohaterowie, jak szlachetne plemię bojowników, nadeszli z daleka, aby wraz z czekającymi na nich tubelcami stworzyć naród i państwo. Nietrudno zgadnąć, kto inspirował wskazane przez Kubikowskiego zmiany w stawce większej niż życie i dbał o wyważony obraz uczestniczących w walce bohaterów w serialu Cztery Pancerni i Pies. Wolno przypuszczać, że partyzanci, popularność obu seriali starali się dyskontować w swojej działalności, gdyż filmy te utrwalały w społeczeństwie mit szlachetnych partyzantów patriotów, tych bez cudzysłowu. Przez cały omawiany okres Gomułka walczył z rewizjonistami w partii. Równocześnie z ledwie skrywaną niechęcią odnosił się do intelektualistów, których, jak się wydaje, uważał za niemal naturalnych wrogów władzy ludowej. Niełatwo byłoby powiedzieć co przyczyniło się do tego antyinteligenckiego nastawienia pierwszego sekretarza. Zapewne nie na ostatnim miejscu należałoby postawić jego kompleksy wynikające z braku wykształcenia. Zresztą dla niego uniwersyteckie wykształcenie samo w sobie nie miało chyba szczególnej wartości, jeśli nie było poparte znajomością marksizmu i odpowiednim ideowym zaangażowaniem. Również hasło wolności nauki w jego ujęciu stawało się karykaturą. Miała to być bowiem wolność nauki wyłącznie w rozumieniu nauki marxistowskiej, pojmowanej w sposób schematyczny i doktrynerski. Jest zrozumiałe, że publicznie, w sposób otwarty przyznawał się do tego wszystkiego niechętnie i rzadko. Znacznie częściej prawił o kulturalnym mecenacie państwa i roli nauki w rozwoju Polski Ludowej. Rozdział drugi Komandosi Opis genezy marcowego ruchu studenckiego zdecydowałem się rozpocząć od wczesnych lat pięćdziesiątych. Ten okres działalności przyszłych czołowych aktorów wydarzeń marcowych w Uniwersytecie to ulubiony temat wielu partyjnych historyków. Ciekawe jest przy tym to, że działaczy opozycyjnych atakowali oni przede wszystkim właśnie za ich komunistyczną przeszłość. Jak gdyby chcieli, może tak właśnie jest, żeby owa partyjna przeszłość skompromitowała ich w oczach społeczeństwa. Klasycznym wręcz przykładem na poparcie tego twierdzenia był przez lata stosunek zarówno oficjalnej propagandy, jak i niektórych partyjnych historyków do Jacka Kuronia. Na każdym kroku przypominano, jak to w pierwszej połowie lat 50. harcmistrz Kuroń kierował czerwonymi harcerzami walterowcami, wśród których było wielu synów ówczesnych partyjnych dygnitarzy. Próbkę tego typu opisu dała Ida Martowa. Pracy marzec 1968 Nieudana próba zamachu stanu Warszawa 1981 pisząc na temat walterowców Byli najczerwiejsi z czerwonych Byli żywym wcieleniem rewolucji Oczywiście nie mogli być zwykłymi harcerzami wtopić się w masę więc nazwali się czerwonymi harcerzami Dobrano im wtedy wychowawcę i opiekuna Został nim harcmistrz Jacek Kuroń Dziś trudno orzec kto kogo uczył politycznego myślenia. Krążą po Warszawie opowieści, jak to drużyna walterowska jeździła na obozy harcerskie w kolumnie tatusiowych limuzyn. Z przodu kolumny wóz z ochroną i druhem kuroniem, za nim po dwóch druhów w wytwornym samochodzie, żeby nie było ciasno. Ujęte w nawias ostatnie dwa całkowicie nieprawdziwe zdania napisano tłustym drukiem, aby czytelnik ich przypadkiem nie przeoczył. Wdzięcznym polem do niewyszukanych ataków byli zwłaszcza ci eks działacze opozycyjni, których ojcowie w okresie stalinowskim byli działaczami partyjnymi i państwowymi najwyższego szczebla. Antoni Zambrowski, syn członka biura politycznego i sekretarza KC, oraz Karol Modzelewski, przybrany syn ministra spraw zagranicznych Zygmunta Modzelewskiego. W książce wydanej do użytku wewnętrznego przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR Władysław Ważniewski przypomina znacząco, że Antoni Zabrowski ukończył studia ekonomiczne w Moskwie, a następnie został asystentem Włodzimierza Brusa. Kim zaś był profesor Brus, Ważniewski wyjaśnia nieco dalej. Otóż swoją karierę Brus rozpoczął w aparacie polityczno-wychowawczym Ludowego Wojska Polskiego. W 1949 roku podpułkownik Brus zrezygnował z zawodowej służby wojskowej i przeszedł do pracy naukowej na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przy okazji miał się tam przyczynić do umocnienia pionu ideologicznego i wziąć udział w obalaniu nauki burżuazyjnej. Atakowanie Antoniego Zambrowskiego ułatwiało dodatkowo to, że po usunięciu z szeregów PZPR zagłoszenie sprzecznych z linią partii poglądów w czerwcu 1966 roku napisał oświadczenie dla Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. Półtora roku później opublikowane na łamach paryskiej kultury – którym otwarcie przedstawiał swoje poglądy na rolę partii i optował za zmianami w sposobie sprawowania władzy przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Opowiadał się m.in. za ukonstytuowaniem się w Polsce legalnej opozycji politycznej, mieszczącej się w ramach ustroju socjalistycznego i obowiązującej konstytucji. Winnych istnienia szeregu negatywnych zjawisk Zambrowski dostrzegał wśród części aparatu i aktywu partyjnego stalinowskiej proweniencji. Wielu naszych aktywistów, pisał, ma poglądy na marksizm ukształtowany w minionym okresie i nie przyjęło do wiadomości lub świadomości tych wszystkich zmian, które się od tego czasu w marksizmie dokonały. Staje się to podłożem swoistego sekciarstwa w pracy ideologicznej, kiedy się dyskwalifikuje prace wyrażające poglądy kontrowersyjne bądź też napisane przez autorów, którzy mieli takie lub inne grzechy. Nieco inaczej wyglądała sytuacja Karola Modzelewskiego, co było także konsekwencją odmiennych losów jego ojca. Zygmunt Modzelewski w kręgach partyjnych uchodził za jednego z tych działaczy, którzy zasługują na pamięć. Jest więc w Warszawie ulica jego imienia. Również jedno ze stołecznych liceów ogólnokształcących nosi jego imię. Natomiast Roman Zambrowski pozostaje działaczem właściwie zapomnianym. A jeśli już się o nim pisze, to na ogół źle, jako o stalinowcu, który w 1956 roku przebrał się w liberalne szaty, jako o rewizjoniście, który swoją frakcyjną działalnością rozbijał po październiku jedność partii. Wreszcie jest o tym mowa w dalszej części książki, jako o faktycznym inspiratorze wydarzeń marcowych. Odcinek dziewiąty. Gdy w kołach partyjnych krytykowano Karola Modzelewskiego za jego działalność opozycyjną, to nie łączono jej z dokonaniami Zygmunta Modzelewskiego. Co więcej, dla niektórych starych komunistów fakt, że syn ich byłego towarzysza jest znanym działaczem opozycyjnym, wydawał się nieco zawstydzający lub irytujący. W 1955 roku Karol Modzelewski poznał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego Jacka Kuronia, z którym w następnym roku nawiązał bliższą współpracę. W październiku obaj aktywnie uczestniczyli w formowaniu w Uniwersytecie Rewolucyjnego Nurtu Ruchu Młodzieżowego i tworzeniu Rewolucyjnego Związku Młodzieży. Byli też bardzo krytyczni wobec przedpaździernikowej rzeczywistości oraz bojowo usposobieni i wiele myśleli oraz mówili o sojuszu inteligencji studentów z robotnikami. Nawiązali nawet bliskie kontakty z wieloma robotnikami, zwłaszcza z FSO i opowiadali się za systemem rad robotniczych, które uważali za sposób na wyrwanie się ze stalinowskich struktur społeczno-gospodarczych. Żywot RZM-u okazał się krótki. Władze nie zaakceptowały tej, w pojęciu konserwatywnego aparatu, zbyt radykalnej organizacji. Ostatecznie weszła ona w skład powstałego na początku 1957 roku Związku Młodzieży Socjalistycznej. Kuroń i Modzelewski znaleźli się w tej nowej organizacji. Ten drugi za namową pierwszego w marcu 1957 roku został kandydatem PZPR-u. Obaj jeszcze przez pewien czas żywili nadzieję, że dorobek października nie zostanie przez Gomułkę zniweczony. Uważali też wówczas, że jeśli chce się wywierać w miarę skuteczny wpływ na kierownictwo, to należy działać w partii i w ZMS-ie. Kuroń kontynuował też swoją pracę w harcerstwie aż do rozwiązania w 1961 roku walterowców. Modzelewski zaś zaczął poszukiwać nowych impulsów ideologicznych. W 1957 roku nawiązał kontakt z przebywającym w Warszawie francuskim dziennikarzem, który posługiwał się pseudonimem Priva i sam się określał jako trockista. Modzelewski chciał za jego pośrednictwem otrzymać francuskie wydania pism Lwa Trockiego. Dał więc Privasowi swój adres i po pewnym czasie otrzymał od niego reportaż z Polski, a następnie... Książki, o które prosił. Co ciekawe, książki te przychodziły za pośrednictwem poczty. W sierpniu 1959 roku przybył do Polski członek kierownictwa czwartej międzynarodówki i działacz Jeunesse Garde socialiste Georges Doblet. Chciał on zbadać możliwość ożywienia trockizmu w Polsce. W Krakowie Doble nawiązał kontakt z działaczem trockistowskim Kazimierzem Badowskim, a w Warszawie z Modzelewskim. Od kwietnia 1962 do kwietnia 1964 roku doble sześciokrotnie przyjeżdżał do Polski na zaproszenie kierownictwa ZMS, przed którym oczywiście nie ujawniał swoich powiązań z czwartą międzynarodówką. Podróże te miał wykorzystywać m.in. do przerzutu do Polski literatury trockistowskiej. Równocześnie kontaktował się z Kuroniem i Modzelewskim. Wcześniej, w marcu 1961 roku, Modzelewski pojechał na stypendium naukowe do Włoch aby zbierać materiały do pracy doktorskiej. Spotkał się tam z działaczami trockistowskimi, w tym m.in. sekretarzem IV Międzynarodówki Livio Maitanem. Modzelewski wrócił do kraju w kwietniu 1962 roku z gorącym postanowieniem, że trzeba coś robić. Jego dążenia spotkały się z analogicznymi oczekiwaniami Kuronia, który już dążył rozstać się z harcerstwem, gdyż uważał wtedy, że harcerstwo nie powinno prowadzić działalności politycznej. Obaj uznali, że do tej działalności najlepiej nadaje się organizacja ZMS-owska w Uniwersytecie Warszawskim. Kuroń i Modzelewski postanowili więc opanować ZMS i, jak to określał ten pierwszy, przejść na formy półjawne. Miały to być przede wszystkim dyskusje o charakterze idowo-programowym i samokształceniowym. W tym samym mniej więcej czasie, to znaczy wiosną 1962 roku pod auspicjami warszawskiej organizacji ZMS utworzono w stolicy Międzyszkolny Klub Dyskusyjny, znany szerzej pod nazwą Klub Poszukiwaczy Sprzeczności. Inicjatorem tego klubu był niespełna 16-letni licealista Adam Michnik, który niedługo przed rozwiązaniem Klubu Krzywego Koła zaczął wraz z kilkoma kolegami pojawiać się na zebraniach w Staromiejskim Domu Kultury. Jan Józef Lipski uznał za ważne wydarzenie w dziejach klubu Krzywego Koła pojawienie się grupki chłopców z czerwonymi tarczami na ramieniu, którzy bojąc się, że zostaną wyrzuceni, prosili jedną z działaczek klubu o wprowadzenie ich na salę. Prosili o to panią Anielę Steinsbergową, która przyjaźniła się z matką jednego z chłopców. Ci dwaj pierwsi, którzy przyszli, to Adaś Michnik i Janek Gross, dzisiaj profesor socjologii w USA. Michnik obok Kuronia był bodaj najczęściej opisywaną w partyjnych opracowaniach postacią demokratycznej opozycji w Polsce. Ponieważ w odróżnieniu od Kuronia Michnika nie można było atakować za stalinowską przeszłość, choć i takie kuriozalne ataki się zdarzały, z tego prostego powodu, że kiedy w Polsce dokonywał się przełom październikowy miał zaledwie 10 lat, to też przy każdej okazji wydobywano rzekome czy prawdziwe grzechy jego rodziny. Przypominano więc zwykle, że jego matka Helena była w latach 50. autorką podręczników historii pisanych z jedynie słusznych pozycji, a ojciec Ozja Szechter, cóż za prawdziwa gratka dla antysemitów z MSW czy WSNS, członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Znów nasuwa się pytanie, czy komunistyczna przeszłość jego rodziców w opinii partyjnych propagandystów miało przyczynić się do zdyskredytowania Adama Michnika w oczach społeczeństwa. Na pewno zaś temu celowi służyły takie teksty jak ten. Jego rodzony brat Stefan, pod dziewięcioma wyrokami śmierci figuruje jego podpis, wszyscy z tych skazanych zostali zrehabilitowani, był sędzią sądu wojskowego. Sądził i skazywał na śmierć bohaterów września 1939 roku. Żołnierzy i dowódców A.L., AK Batalionów Chłopskich Oficerów Ludowego Wojska Polskiego bezpodstawnie oskarżonych o nacjonalizm rzekomą zdradę czy spiskowanie przeciwko władzy Można by się pytać po co cytuję te fragmenty Wystarczyłoby przecież sięgnąć do artykułów Ryszarda Gontarza Klaudiusza Hrabyka Wiesława Mesułka czy innych im podobnych publicystów Jednakże nie chciałbym aby ktokolwiek zarzucił mi że w książce Pominąłem pewne sprawy. Chodzi mi więc o autorską wiarygodność. Poza tym, decydując się na cytowanie tych partyjnych czy policyjnych publikacji, pragnę ukazać ich poziom, charakter i język. Po rozwiązaniu klubu krzywego koła Michnik zwrócił się do Lipskiego, którego po latach określił mianem jednego z najszlachetniejszych ludzi w Polsce z pytaniem, co robić. Żal mu było swobodnych, niczym nieskrępowanych dyskusji w klubie, ale nie bardzo wiedział, czym można by je zastąpić. W marcu 62 roku spotkali się więc w warszawskiej kawiarni Harenda i Lipski poradził Michnikowi założenie w szkole Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego. Ponieważ nauczyciele potraktowali tę uczniowską inicjatywę z rezerwą i zaczęli ingerować w sposób nazbyt otwarty w działalność klubu, prędko pojawiła się potrzeba stworzenia czegoś nowego. Wówczas Lipski poradził Michnikowi, aby nawiązał kontakt z uczniami z innych warszawskich liceów ogólnokształcących i spróbował powołać do życia klub międzyszkolny. Stosunkowo łatwo było taką radę udzielić, znacznie trudniej było ją zrealizować. Michnik postanowił jednak, jak sam to określał po latach, iść na bezczelnego i udał się w tej sprawie po radę i pomoc do samego profesora Szafa, który był czołowym partyjnym ideologiem. Szaf oświadczył, może myśl marksistowska, nawet ta rewizjonistyczna jest na wagę złota. Zaakceptował pomysł i skierował do uczelnianej organizacji ZMS, aby ta udostępniła tym młodym marksistom jakąś salę. Po tej rozmowie Michnik udał się do Aleksandra Smolara, a następnie spotkał się z pierwszym sekretarzem Komitetu Uczelnianego ZMS, Stefanem Mellerem. W ten sposób powstał Międzyszkolny Klub Dyskusyjny, nazywany też Klubem Poszukiwaczy Sprzeczności, który grupował uczniów szkół średnich, głównie z liceów śródmiejskich imienia Stefana Batorego, Mikołaja Reja, Klementa Gotwalda i Juliusza Słowackiego. Początkowo zebrania odbywały się w pomieszczeniach Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a od października 1962 roku w Staromiejskim Domu Kultury, w tym samym, w którym działał wcześniej Klub Krzywego Koła, przy czym wybór miejsca zebrań nie był świadomym nawiązaniem do tradycji niedawno rozwiązanego klubu, lecz konsekwencją faktu, że Międzyszkolny Klub Dyskusyjny stawał się modny, skupiał blisko 100 osób i po prostu była potrzebna większa sala. Wśród prelegentów na zebraniach Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności występowało kilku byłych członków Klubu Krzywego Koła. Poprzez organizowanie prelekcji i dyskusji klub miał rozwijać polityczne zainteresowania młodzieży, i pogłębiać jej wiedzę humanistyczną, a także przygotowywać młodych ludzi do działalności społecznej. Jako zasadę działania klubu zakładano nieingerowanie ideowe władz ZTMS i prezentację jak największej liczby nurtów ideowych występujących w świecie. Wśród prelegentów, pisał z nieskrywanym oburzeniem Bogdan Hillebrand, Znajdowali się wykładowcy uniwersyteccy, hołdujący poglądom rewizjonistycznym, względnie otwarci przeciwnicy marksizmu. Jak sugestywne musiały być ich prelekcje, świadczy fakt, iż członkowie klubu sami zaczęli się określać raczkującymi rewizjonistami. To ostatnie stwierdzenie jest zresztą odległe od prawdy, gdyż określenie raczkujący rewizjoniści wymyśliły władze partyjno-policyjne skład zarządu klubu wchodzili w 1962 roku Józef Blas, Jan Gross, Irena Grudzińska, Adam Michnik, Włodzimierz Rabinowicz, Andrzej Titkow. Oddajmy jeszcze raz głos Hillebrandowi, który pisze Klub skupiał w dużej mierze uczniów pochodzących z rodzin wysoko postawionych działaczy partyjnych i państwowych. Było to środowisko zamknięte, tworzone poprzez dobór członków na zasadzie osobistej znajomości. Pewna część bywalców klubu znała się jeszcze z okresu harcerskiego, kiedy należeli do kręgu drużyn walterowskich, któremu patronował harcmistrz Jacek Kuroń. Hillebrand nie umieszkał przypomnieć, że koncepcje wychowawcze walterowców były dość odległe od oficjalnej linii odrodzonego po 56 roku ZHP, gdyż w środowisku tym niemal bezkrytycznie hodowano teorii wychowania kolektywnego – zaś z tradycji historycznej wydobywano przede wszystkim pierwiastki internacjonalistyczne. Byli więc walterowcy swoistą opozycją ZHP i to opozycją z lewa. W dokumencie zatytułowanym Czym jest nasz klub? autorzy stwierdzali, że chcieliby zmobilizować warszawską ZMS, aby wraz z nami zaczęła stawiać przed młodzieżą problemy XX wieku. Akcję naszą nazywamy kryptonimowo Szturmem na szkoły. W klubie wygłoszono m.in. następujące prelekcje Co to jest społeczeństwo? Zygmunt Bauman Historia i jednostka? Bronisław Baczko Ideały gospodarcze socjalizmu? Włodzimierz Brus Nowa fala w Związku Radzieckim? Witold Dąbrowski Perspektywy młodzieży zaangażowanej? Jacek Kuroń Rozszerzano systematycznie platformę światopoglądową zapraszając do udziału w dyskusji księdza Bronisława Dębowskiego i katolickiego publicystę Janusza Zabłockiego. Dla członków klubu tworzono pod patronatem ZMS-u obozy dyskusyjne. Jeden z takich obozów zorganizowany został zimą 1962-63 w ośrodku szkoleniowym ZMS-u w Rozalinie. Uczestniczyło w nim około 30 członków klubu, a prelekcje wygłosił tam m.in. Mozelewski. Wśród tych członków klubu, którzy wywodzili się z drużyn walterowskich zainteresowanie budziła myśl polityczna trockiego. Trockizm pozwalał bowiem, jak się wydawało, łączyć postawę komunistyczną z mocno krytycznym stosunkiem wobec ZSRR i jego imperialnej polityki zagranicznej. Jan Lityński, który nie był walterowcem, odrzucał dogmatyzm trockistów i w owym czasie skłaniał się raczej w stronę myśli politycznej Róży Luksemburg. Otwarte i niczym niekrępowane dyskusje oraz śmiałe poszukiwania ideologiczne, dodajmy z jednoznacznie lewicowych pozycji, Zaniepokoiły władze ZMS, które cofnęły poparcie dla tej młodzieżowej inicjatywy, co w konsekwencji przyczyniło się do rozwiązania klubu latem 1963 roku. Jesienią 1962 roku z inicjatywy Komitetu Uczelnianego ZMS powstał w Uniwersytecie Warszawskim Polityczny Klub Dyskusyjny. Z ramienia Komitetu Uczelnianego ZMS patronat nad klubem objął Modzelewski, który został również przewodniczącym klubu. Formalnie za klub odpowiedzialny był pierwszy sekretarz Komitetu Uczelnianego ZMS Meller i to on w związku z działalnością klubu został wezwany do Komitetu Uczelnianego PZPR oraz do Komitetu Warszawskiego ZMS. Oprócz Modzelewskiego, który odbywał wówczas studia doktoranckie na Wydziale Historii u profesora Giejsztora oraz Kuronia, który był doktorantem na seminarium profesora Bogdana Suchodolskiego do klubowych aktywistów należeli m.in. Stanisław Gomułka, Marek Kordos, Waldemar Kuczyński i Aleksander Smolar. Na zebraniach klubu referentami byli przeważnie, choć nie zawsze, pracownicy naukowi UW. Na liście prelegentów znajdujemy Zygmunta Baumana, Włodzimierza Brusa, Henryka Jankowskiego, Wiesława Mysłka, Mieczysława Rakowskiego i Zbigniewa Załuskiego. 5 maja 1963 roku w dyskusji na uczelnianej konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR Modzelewski mówił o osiągnięciach klubu. Podkreślał dużą frekwencję i dobrą postawę młodzieży w czasie pochodu pierwszomajowego, co jego zdaniem było efektem przełamania bardzo negatywnej stagnacji politycznej wśród młodego pokolenia. Modzelewski utrzymywał, że dużą rolę w tym odegrał klub, gdzie poruszane były problemy konfliktowe drastyczne. W wystąpieniu, które nagrodzono oklaskami, mówił, że nie należy obawiać się ujawniania poglądów antymarksistowskich, antysocjalistycznych, gdyż tylko ujawnienie ich może sprzyjać skutecznej walce z nimi. Trzeba być odpowiedzialnym za ciszę polityczną, za nabieranie wody w usta, które jest szkodliwe. ZMS nie będzie kapitulował z walki politycznej. Polityczna aktywizacja uniwersyteckiego ZMS-u dość szybko zaniepokoiła jednak Komitet Uczelniany PZPR Przeprowadzono więc rozmowę z Komitetem Uczelnianym ZMS-u w wyniku której zrewidował on swoje stanowisko i miał cofnąć poparcie dla Politycznego Klubu Dyskusyjnego Ostatecznie na przełomie 1963 i 1964 roku klub rozwiązano decyzją Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej już po likwidacji klubu Modzelewski postulował tworzenie na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego sieci kółek samokształceniowych, które byłyby otwarte dla młodzieży niezorganizowanej. Według jego zamysłu kółka te miałyby przygotowywać młodzież do dyskusji na zebraniach grup ZMS-u. Nie było dziełem przypadku, że w krótkim odstępie czasu zlikwidowano na mocy decyzji administracyjnych Klub Poszukiwaczy Sprzeczności i Polityczny Klub Dyskusyjny Uniwersytetu Warszawskiego. Właśnie w 1963 roku sytuacja społeczno-polityczna w Polsce pogorszyła się. Gomułka otwarcie atakował rewizjonistów w jednym z publicznych wystąpień, wymieniając z nazwiska Kuronia i Michnika. Z faktem tym łączy się pewna anegdota. Otóż w sierpniu 1963 roku Kuroń spotkał na ulicy Michnika i zagadnął go żartobliwie, czy wie że sam szef o nim mówił na plenum Komitetu Centralnego. Zdenerwowany i zaogniony Michnik odparł jąkając się. Daj mi spokój, nie mam głowy do głupstw, mam poprawkę z fizyki. Potem Kuroń chodził po Warszawie i opowiadał, że towarzysz Gomułka ma głowę do głupstw, bo nie ma żadnej poprawki, a szkoda. Michnikowi zaś pozostała swoista satysfakcja, że najprawdopodobniej był najmłodszym nie miał wówczas skończonych 17 lat, przedstawicielem opozycji w Europie Środkowo-Wschodniej, zaatakowanym z nazwiska przez przywódcę partii komunistycznej. Środowisko byłego politycznego klubu dyskusyjnego ponownie ożywiło się w związku ze sprawą listu 34, którego tekst został dość szybko rozkolportowany na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie coraz częściej mówiono o wiecu studenckim, który miał być zwołany na uniwersyteckim dziedzińcu. Sugerowano przy tym, że organizatorami Wiecu mają być Komitet Uczelniany ZMS oraz Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich. W rzeczywistości głównymi organizatorami Wiecu było ośmiu studentów drugiego roku studium dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, niezwiązanych ze środowiskiem, którego dzieje tu opisuje. 14 kwietnia 1964 roku o godzinie 15.30. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się około tysiąca osób, co jak na owe czasy było ogromnym sukcesem organizatorów Wiecu. Był to bowiem pierwszy od czasu zbiorowych protestów przeciwko likwidacji tygodnika po prostu w październiku 1957 roku Wiec Studencki. Jeden z organizatorów Wiecu, Józef Jankowski, poinformował zebranych o sprawie listu 34, o którym prasa w ogóle nie informowała opinii publicznej. W pewnym momencie wśród zebranych pojawił się rektor Stanisław Turski, który wygłosił kilka uspokajających zdań i w efekcie po kilkunastu minutach studenci rozeszli się w spokoju. Warto przypomnieć ten wiec z 1964 roku, stwierdza Marek Tarniewski, bo gdy miał się odbyć wiec 8 marca, można było spodziewać się w zasadzie podobnego przebiegu wydarzeń. Okazało się jednak, że reakcja władz w roku 68 była zupełnie niepodobna do ich zachowania się wobec uniwersyteckiego wiecu w sprawie listu 34. Latem 1964 roku w Uniwersytecie Warszawskim znalazła się grupa byłych raczkujących rewizjonistów, a wśród nich Michnik. Formowała się grupa młodych ludzi, studentów i asystentów skupiona wokół Koronia i Modzelewskiego. Trzątej grupy, której z czasem nadano miano komandosów, Stanowili byli walterowcy oraz raczkujący rewizjoniści. Określenia komandosi, przyjętego później przez funkcjonariuszy MSW i wielu publicystów, według jednych relacji, jako pierwszy użył sekretarz uniwersyteckiej organizacji partyjnej Andrzej Jezierski, wedle innych Bonaventura Hojnacki, a jeszcze innych, Jarema Maciszewski. Nazwa wzięła się stąd, że ci inteligentni i oczytani młodzi ludzie pojawiali się regularnie na zebraniach partyjnych i ZMS-owskich i jak prawdziwi komandosi działający na zapleczu nieprzyjaciela dezorganizują jego szyki, tak oni swoimi kontrowersyjnymi i non-konformistycznymi wystąpieniami, a byli na ogół dobrymi mówcami, zakłócali z góry ustalony porządek obrad. W kołach partyjnych było to niekiedy nazywane działalnością rozbijacką lub dywersyjną, i stąd wzięła się nazwa komandosi. Poza tym komandosi, jeżeli nawet nie są desperatami, to są przeważnie ludźmi zdecydowanymi i działającymi brawurowo. Jeżeli w latach 60. ktokolwiek publicznie, otwarcie, występował przeciwko istniejącej rzeczywistości, musiał być zdecydowany, jeśli nie na wszystko, to przynajmniej na wiele, jak komandosi. Jesienią 1964 roku, z inspiracji tego właśnie środowiska, Zorganizowano w Uniwersytecie 9 czy 10 cztero-pięcioosobowych kółek samokształceniowych. Mówił o tym w marcu 1981 roku w czasie zorganizowanej w Uniwersytecie Warszawskim sesji marzec 68 Seweryn Blumstein. 14 listopada 1964 roku w mieszkaniu asystenta na Wydziale Ekonomii Politycznej Stanisława Gumułki zebrało się grono przyjaciół i znajomych. Formalnie spotkanie miało mieć charakter towarzyski, ale rzeczywistym celem była dyskusja nad liczącym 128 stron maszynopisu analityczno-programowym tekstem autorstwa Kuronia i Modzelewskiego. W czasie spotkania do mieszkania wkroczyło około 15 funkcjonariuszy MSW, którzy zarekwirowali wspomniany tekst, później w kręgach partyjnych nazwany elaboratem oraz zatrzymali wszystkich, w tym także autorów dyskutowanego opracowania. Nieco wcześniej, na początku listopada, Modzelewski pojechał do Krakowa do Kazimierza Badowskiego, aby prosić go o wypożyczenie powielacza, na którym wspólnie z Kuroniem chcieli powielić swój tekst. Zamierzali początkowo ogłosić go anonimowo i rozkolportować w środowisku akademickim i robotniczym. Zwrócili się więc w tej sprawie do historyka Ludwika Hasa, któremu jednak ich tekst nie spodobał się. W Krakowie Badowski dał Modzelewskiemu matrycę i obiecał pożyczyć powielacz, po który miał przyjechać ktoś zaufany. Równocześnie Badowski poinformował Mozelewskiego, że wysłał do Hasa list w tej sprawie. Nawiasem mówiąc, brudnopis tego listu został znaleziony przez Służbę Bezpieczeństwa w czasie rewizji w mieszkaniu Badowskiego i w ten sposób znalazł się w aktach sprawy. 27 listopada 1964 roku na mocy decyzji Komitetu Uczelnianego PZPR Kuroń i Modzelewski zostali wykluczeni z partii. Dla Modzelewskiego była to druga kara partyjna w ciągu kilku miesięcy. W kwietniu za udzielenie na spotkaniu z rektorem Turskim poparcia dla listu 34 otrzymał partyjne upomnienie oraz został usunięty ze składu Komitetu Uczelnianego PZPR. W grudniu 1964 roku decyzją władz uczelnianych ZMS Modzelewski został również usunięty z tej organizacji. Ponadto w związku z tą sprawą zostali wykluczeni z pzpr Stanisław Gumułka, i Joanna Majerczyk, a Eugeniusz Chyla został skreślony z listy kandydatów PZPR. Chyla i Gumułka zostali także usunięci z szeregów ZMS-u. Kilka tygodni po wykluczeniu ich z partii, Kuroni Modzelewski, powodowani szacunkiem, który wymaga rzetelnego informowania towarzyszy nawet przy najbardziej zasadniczej odmienności stanowisk politycznych, postanowili członkom PZPR i ZMS w Uniwersytecie Warszawskim przedstawić zarys analizy i programu, które zawarte były w zarekwirowanym przez MSW tekście i które są naszą aktualną platformą ideową. W ten sposób narodził się list otwarty do członków Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i członków Uczelnianej Organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Również ten tekst w maszynopisie zaczął krążyć wśród części studentów i pracowników dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. 18 marca 1965 roku kopię listu Modzelewski przekazał do Komitetu Uczelnianego PZPR oraz Komitetu Uczelnianego ZMS. Nazajutrz rano obaj autorzy zostali aresztowani w swoich mieszkaniach. W związku z tą sprawą na kilka tygodni zostali też aresztowani Blumstein, Michnik i Wiktor Nagórski. Równocześnie aresztowano Hasa, którego sprawę przez pewien czas też łączono ściśle z działalnością Kuronia i Modzelewskiego. Początkowo nawet numer, akt śledztwa był wspólny, ale później Has doprowadzany był do sądu z więzienia w charakterze świadka w procesie autorów listu otwartego. Konsekwencją wydzielenia sprawy Hasa było też to, że jego proces odbył się dopiero w styczniu 1966 roku. Has, który otwarcie mienił się trockistą, został skazany na trzy lata więzienia. Razem z nimi sądzeni byli i otrzymali wyroki po trzy lata więzienia ekonomista Kazimierz Badowski i historyk Romuald Śmiech. Oskarżano ich wszystkich o sprowadzenie do Polski kolportaż powielonego we Francji w języku polskim programu czwartej międzynarodówki pod tytułem Schyłek i upadek stalinizmu. Początkowo oskarżano ich też o udział w powielaniu elaboratu ze względu na fakt wypożyczenia matryc i obietnice udostępnienia powielacza lecz ten zarzut w sądzie się nie ostał. Choć nie jest moim celem polemika z wydawanymi przez partyjnych historyków i publicystów opracowaniami poświęconymi komandosom i wydarzeniom marcowym, to z drugiej strony, ponieważ te książki i broszury dotąd trafiają w ręce osób, które nie są zbyt dobrze wprowadzone w temat, warto może powiedzieć, że wszystkie te opracowania opierają się na odpowiednio spreparowanych materiałach z procesów komandosów. Zdecydowana większość oskarżonych i wielu świadków byli to wówczas ludzie bardzo młodzi, zaledwie dwudziestoletni. Nie wszyscy w obliczu sądu mówili rzeczy mądre, a niektórzy z nich, świadomie lub nie, mijali się z prawdą. Jest to więc materiał źródłowy wymagający od badacza szczególnej ostrożności i krytycyzmu, a nade wszystko dobrej woli. Wyrywanie z kontekstu pojedynczych zdań na pewno nie jest przejawem takiego postępowania. Jeszcze gorzej, gdy wypowiedziane przez kogoś w sądzie przypuszczenie czy jakaś sugestia traktowane są przez badaczy jako fakt, który miał miejsce. Następuje wówczas pomieszanie prawdy z przeinaczeniami i pospolitymi kłamstwami. Na przykład Hillebrand, który chyba w największym stopniu wykorzystał znajdujące się w archiwum MSW materiały śledztwa przeciwko komandosom, ze szczegółami opisuje ich międzynarodowe syjonistyczno-trockistowsko-rewizjonistyczne powiązania. Podaję na przykład, że w lutym 1967 roku w czasie wizyty w Paryżu ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego miały miejsce demonstracje przeciwko przetrzymywaniu w więzieniu Kuronia i Modzelewskiego. Organizatorami tych manifestacji byli rzekomo członkowie skłaniającej się w stronę trockizmu i anarchizmu Jeunes Communistes révolutionnaire, organizacji powstałej w wyniku rozłamu wśród młodzieży komunistycznej. Kilebrand przy okazji nie umieszkał dodać, że kontakt z JCR nawiązała przebywająca w Paryżu przez rok Barbara Toruńczyk, była aktywistka Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności. Ona też, zdaniem Hillebranta, miała dostarczyć tekst listu Kuronia i Modzelewskiego do Paryża, gdzie w 1966 roku ukazał się nakładem Instytutu Literackiego. Ze względu na fakt, że Barbara Toruńczyk od kilku lat przebywa za granicą, nie miałem okazji bezpośrednio z nią skonfrontować podawanych przez Hillebranta rewelacji. Natomiast Romana Toruńczyk, matka Barbary, poinformowała mnie, że córka nigdy nie była członkiem klubu poszukiwaczy sprzeczności. Co się tyczy rzekomej manifestacji w Paryżu, to w tej sprawie Romana Toruńczyk napisała list do profesora Jabłońskiego z zapytaniem, czy słyszał coś na ten temat. Po pewnym czasie otrzymała na blankiecie firmowym ministra odpowiedź od Jabłońskiego, że słyszał o tej plotce, ale kiedy był w Paryżu, to nie było tam żadnych demonstracji. List ten został załączony do akt sprawy. Odcinek dziesiąty Równie odległa od prawdy jest informacja mówiąca o tym, że list otwarty przekazała na zachód Barbara Toruńczyk. Zaprzeczyła temu w rozmowie ze mną jej matka. Natomiast przyznał się do tego Michnik w rozmowie z Danielem Con benditem Michnik podaje, że otrzymany egzemplarz listu otwartego schował poza domem, także nie został znaleziony w czasie rewizji. Później przesłał na zachód dwa egzemplarze – do Redakcji Kultury oraz do JCR. Teksty Kuronia i Mozelewskiego wywoływały w chwili ich powstania gniew oraz oburzenie w kręgach partyjnych. W 1969 roku Namiotkiewicz grzmiał – Pisanina Modzelewskiego i Kuronia roi się od różnych wielkich słów takich jak rewolucja, kontrrewolucja, rewolucyjna klasa robotnicza i temu podobne i tak dalej. Ale tak naprawdę jest to po prostu utkane frazesami wezwanie do organizowania burt, któremu przyświeca nadzieja, iż tą drogą można będzie obalić istniejący w naszym kraju porządek prawny. Elaborat ten stanowi żałosny zlepek różnych, najczęściej zresztą sprzecznych i wykluczających się zapożyczeń. Poglądy rewizjonistyczne przeplatają się w nim z hasłami trockistowskimi i anarchistycznymi. Wszystko to jest niespójne wewnętrznie, a często wręcz pozbawione elementarnej logiki i prymitywne zarazem. Programowy manifest Modzelewskiego i Kuronia można byłoby oczywiście potraktować jako płód niedojrzałości lub oczywistej głupoty politycznej, gdyby nie okoliczności, że jego rozwydrzeni autorzy przekroczyli sferę działania norm prawa karnego. Tekst Kuronia i Modzelewskiego świadczyć miał według Namiotkiewicza, że rewizjonizm oderwany od realnych problemów życia społecznego z biegiem czasu Karłowacieje znajduje ujście w zdegenerowanych formach myślenia. Oderwany od realiów rozwoju społecznego tendencje rewizjonistyczne nawiązują nie tylko do klasycznego rewizjonizmu i socjaldemokratyzmu, lecz czerpią również natchnienie ze starego bagażu trockistowskiego, a zwłaszcza z jego warstwy antyradzieckiej i wymierzonej przeciwko dyktaturze proletariatu. Język powyższego tekstu, inwektywy, insynuacje pomówienia zwalnia z obowiązku podejmowania rzeczowej polemiki. Wiele lat później partyjny historyk Władysław Ważniewski twierdził, że oba te dokumenty były wzorowane na uchwałach V kongresu Międzynarodówki Trockistowskiej. Świadczy o tym zdaniem Ważniewskiego, zarówno terminologia jak i demagogiczne hasła, np. likwidacja armii, policji politycznej, postulat wielopartyjności klasy robotniczej, szerokie stosowanie strajków politycznych. Program ten był faktycznie zlepkiem strzępów obcych tendencji w ruchu robotniczym. Zrodzonych w stulecie jego dziejów oraz subiektywną wizją światowej rewolucji oderwano od realiów społeczno-politycznych. W związku z tym obydwaj autorzy zostali wykluczeni z partii w 1964 roku a w 1965 aresztowani. W więzieniu potraktowano ich jako mężów stanu. Korzystali z przywilejów nieprzysługujących zwykle w takich okolicznościach. Obydwaj uzyskali zgodę Ministerstwa Sprawiedliwości na odbywanie studiów doktorskich w warunkach więziennych. Te insynuacje i kłamstwa wymagają kilku zdań komentarza. Przede wszystkim zwraca w nich uwagę stałe nawiązywanie do trockizmu. Rzeczywiście można się doszukać przynajmniej u części środowiska komandosów większych lub mniejszych wpływów myśli politycznej trockiego. Ale dlaczego partyjni publicyści z taką samą energią nie wytykali komandosom ich oczywistych, ideowych powiązań z socjaldemokracją? Możliwe jest tu na przykład następujące wytłumaczenie. Otóż w latach 60. do trockizmu przyznawały się niektóre ugrupowania lewackie na zachodzie. Ponieważ właśnie wtedy zaczęły się pojawiać na świecie terrorystyczne ugrupowania lewackie, wcale zresztą niekoniecznie o orientacji trockistowskiej, to wytykanie komandosom związków z trockizmem mogło mieć na celu wytworzenie przeświadczenia, że Kuroń, Modzelewski, Michnik i inni to terroryści, dywersanci potencjalni podpalacze, porywacze samolotów i kidnaperzy. Zresztą sama wymyślona przez nich, jak to głosi marcowa propaganda, nazwa komandosi, Miał świadczyć o tym, że są to potencjalni dywersanci i terroryści. Owo stałe powracanie do związków niektórych komandosów z trockizmem mogło mieć zarazem na celu dyskretne przypominanie ich żydowskiego pochodzenia. Wszak trocki nazywał się Leib Bronstein i był Żydem z pochodzenia. To z czasem przyczyniło się być może do powstania niedorzecznej zbitki sionistyczno trockistowska z drugiej strony nazwa komandosi ostatecznie przyjęła się po wojnie sześciodniowej i w zamyśle jej autorów oraz propagatorów miała zapewne nawiązywać do komandosów izraelskich działających na Synaju. Z kolei wspomniane przez Ważniewskiego uprzywilejowanie Kuronia i Modzelewskiego w więzieniu polegało w rzeczywistości na tym, że w aktach ich znalazła się adnotacja wskazana ciężka praca fizyczna. Modelewski pracował więc jako tragarz w przywięziennym przedsiębiorstwie obróbki drewna w Barczewie. Kuroń zaś wykonywał ciężkie prace w przywięziennej pralni. Co się zaś tyczy zgody Ministerstwa Sprawiedliwości na kontynuowanie studiów doktoranckich, to promotor pracy doktorskiej Modzelewskiego, profesor Giejsztor, wyjednał taką zgodę u ministra Stanisława Walczaka, ale krótko potem anulował ją Gomułka. W wypadku kuronia te uprzywilejowane warunki wyglądały bodaj jeszcze drastyczniej. Był pozbawiony jakichkolwiek przywilejów, dłuższe spacery, sport, widzenia z żoną raz w miesiącu dwadzieścia minut, zawsze na stojąco i przez siatkę. Więzienni wychowawcy skuwali koroniowi ręce kajdankami i na jego oczach darli kartki z notatkami. Czyste kartki oddawali mu całe, tłumacząc, że nie wolno im niszczyć własności prywatnej. Pora jednak oddać głos autorom listu otwartego. Zastrzegam, że fragment ten nie został wybrany przypadkowo. Do kogo należy władza w naszym państwie? Do jednej monopolistycznej partii PZPR. Wszystkie istotniejsze decyzje podejmowane są najpierw w partii, a potem dopiero w organach oficjalnej władzy państwowej. Żadna istotna decyzja nie może być podjęta i realizowana bez sankcji władz partyjnych. Nazywa się to kierowniczą rolą partii – a ponieważ monopolistyczna partia uznaje się za reprezentantkę interesów klasy robotniczej, jej władza ma gwarantować władzę klasy robotniczej. Jeśli jednak nie chcemy oceniać systemu według tego, co myślą i mówią o sobie jego przywódcy, musimy zobaczyć, jakie możliwości wpływu na decyzję władzy państwowej ma klasa robotnicza. Poza partią żadnych. Rządząca partia jest bowiem monopolistyczna. Klasa robotnicza nie ma możliwości organizowania się w inne partie, a tym samym formułowania, propagowania i walki o realizację innych programów, innych wariantów podziału dochodu narodowego, innych koncepcji politycznych niż programy i koncepcje PZPR-u. Monopolu partii rządzącej na organizowanie robotników strzeże cały państwowy aparat władzy i przemocy. Administracja, policja polityczna, prokuratura, sądy, a także kierowane przez partii organizacje polityczne, demaskujące w zarodku próby podważenia kierowniczej roli PZPR. Ale z górą milion członków partii to zwykli obywatele. Wśród nich kilkaset tysięcy to robotnicy. Jakie są ich możliwości wpływu na decyzje władz partyjnych, a tym samym władz państwowych? Partia jest nie tylko monopolistyczna, ale zorganizowana na zasadach monopolistycznych. Wszelkie frakcje, grupy o odrębnych platformach, zorganizowane prądy polityczne są w niej zakazane. Każdy szeregowy członek ma prawo do własnego zdania, nie ma natomiast prawa do organizowania innych, podobnie myślących wokół swego programu i do zorganizowanej, wyborczej walki o jego realizację. Wybory do instancji partyjnych na konferencje i zjazdy stały się w tych warunkach fikcją, gdyż nie odbywają się na bazie różnych platform i programów, czyli rozeznania alternatyw politycznych, a realizacja inicjatywy politycznej w masowym środowisku wymaga organizacji. W ewentualnych próbach kształtowania decyzji góry masa szeregowych członków partii jest pozbawiona organizacji, zatomizowana, a więc bezsilna. Jedynym źródłem inicjatywy politycznej mogą być z natury rzeczy zorganizowane instancje, a więc aparat. Jak każdy aparat jest on zorganizowany hierarchicznie. Z dołu w górę płyną informacje, z góry na dół decyzje i polecenia. Jak w każdym zhierarchizowanym aparacie źródłem poleceń jest elita, zespół ludzi zajmujących w hierarchii eksponowane stanowisko i zbiorowo kształtujących podstawowe decyzje. W naszym systemie elita partyjna jest zarazem elitą władzy. Wszystkie decyzje władzy państwowej są podejmowane przez nią Na różnych szczeblach hierarchii partyjnej i państwowej Występuje zresztą z reguły kumulacja stanowisk Sprawując władzę w państwie Dysponuje ona tym samym całokształtem upaństwowionych środków produkcji Decyduje o rozmiarach akumulacji i spożycia O kierunkach inwestycji O udziale poszczególnych grup społecznych w konsumpcji dochodu narodowego Słowem o podziale i wykorzystaniu całego produktu społecznego Decyzje elity są samodzielne, wolne od wszelkiej kontroli ze strony klasy robotniczej i pozostałych klas i warstw społecznych. Robotnicy nie mogą na nie wpływać, ogół członków partii też nie. Wybory do sejmu i rad narodowych w warunkach istnienia jednej i odgórnie ustalonej listy, i przy braku rzeczywistych różnic programowych między PZPR a partiami satelitarnymi ZSLSD, stają się fikcją. Tę partyjno-państwową elitę władzy wolną od kontroli społecznej i samodzielnie podejmującą całokształt węzłowych decyzji gospodarczych o znaczeniu ogólnokrajowym oraz całokształt decyzji politycznych nazywać będziemy centralną polityczną biurokracją. Przynależność do centralnej biurokracji wyznacza realny współudział w kształtowaniu podstawowych decyzji politycznych i gospodarczych o znaczeniu ogólnokrajowym podejmowanych centralnie. Dokładne ustalenie zakresu elity jest prawdopodobnie niemożliwe, Przybliżone ustalenie wymagałoby prowadzenia badań socjologicznych na temat, który jest zupełnym tabu. Dla nas jednak sprawą najważniejszą nie jest liczebność i organizacja wewnętrzna biurokracji, lecz jej rola w społeczeństwie i w społecznym procesie produkcji. Jeśli szeregowi członkowie partii są zdezorganizowani w ewentualnych próbach wpływania na decyzję biurokracji, są oni jednocześnie zorganizowani do wykonywania jej poleceń na zasadach dyscypliny partyjnej. Kto się sprzeciwia jest usuwany, a poza partią nie ma prawa zorganizować się, a więc działać. W ten sposób partia, która na szczytach swej hierarchii jest po prostu zorganizowaną biurokracją, na dole staje się narzędziem dezorganizacji prób oporu i wywierania wpływu na władzę ze strony klasy robotniczej, a zarazem organizuje klasę robotniczą i inne środowiska społeczne w posłuszeństwie wobec biurokracji. Taką samą funkcję pełnią pozostałe organizacje społeczne kierowane przez partie, łącznie ze związkami zawodowymi. Tradycyjna organizacja robotniczej samoobrony ekonomicznej, poddana kierownictwu jedynej zorganizowanej siły politycznej, to jest partii, stała się posłusznym organem biurokracji, czyli władzy państwowej, politycznej i ekonomicznej. Klasa robotnicza jest pozbawiona organizacji, programów, środków samoobrony. Biurokracja sprawuje zatem kształt władzy politycznej i ekonomicznej, pozbawiając klasę robotniczą środków nie tylko władzy i kontroli, ale nawet samoobrony. Wodzowie biurokracji uważają się przy tym za wyrazicieli interesów klasy robotniczej. Wybierając tę właśnie opisowo analityczną, a nie programową cząstkę opracowania Kuronia i Modzelewskiego, chciałem wskazać na, jak sądzę, dużą trafność opisu polskiej ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Równocześnie fragment ten dowodzi, że mimo kolejnych odnów, zwrotów, przełomów, podstawowe mechanizmy sprawowania władzy przez komunistów tak w Polsce jak i w innych państwach realnego socjalizmu aż do końca lat 80. zmieniały się w niewielkim stopniu. W części programowej, której analiza wykracza poza ramy niniejszej książki propozycje Kuronia i Modzelewskiego były nie do końca przemyślane lub po prostu nierealne. Zresztą sami autorzy Dziś inaczej i bardzo krytycznie oceniają swój program. W rozmowie z Jankowską Modzelewski powiedział na temat listu otwartego. Ja tego tekstu bardzo nie lubię i uważam, że jest zły. Cały system pojęciowy, język tego tekstu, sposób wartościowania są do tego stopnia niemożliwe do przyjęcia, że ja tego przeczytać nie mogę. To bardzo smutne, bo jest to jednak fragment mojej własnej biografii. Za najważniejsze w sprawie Kuronia i Modzelewskiego uważam, że zostali oni aresztowani i stanęli przed sądem, że zamiast rzeczowej polemiki zaoferowano im więzienne cele. 20 lipca 1965 roku Trybuna Ludu przyniosła komunikat PAP. Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy rozpoznał w dniach od 13 do 16 lipca bieżącego roku sprawę Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia oskarżonych o sporządzenie i rozpowszechnianie opracowań zawierających szkodliwe dla interesów państwa polskiego fałszywe wiadomości dotyczące stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych w Polsce. Modzelewski i Kuroń przyznali się do zarzucanych im czynów, a przeprowadzona rozprawa potwierdziła ich winy. Sąd wojewódzki skazał Karola Modzelewskiego na karę 3 lat i sześciu miesięcy, a Jacka Kuronia na karę trzech lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił dużą szkodliwość działalności Modzelewskiego i Kuronia. Rozprawa odbywała się przy drzwiach zamkniętych. Mimo to lub może właśnie dlatego wzbudziła żywe zainteresowanie w środowisku uniwersyteckim. Przed salą rozpraw w sądzie grupa studentów śpiewała międzynarodówkę. 19 czerwca 1965 roku młodzież złożyła na grobie Zygmunta Modzelewskiego na Powązkach wieniec z następującym napisem na szarfie. Zygmuntowi Modzelewskiemu w imieniu syna Karola. Rozpoczęto też wśród studentów zbiórkę pieniędzy dla Grażyny Kuroniowej, którą po aresztowaniu męża zwolniono z pracy i pozostała z pięcioletnim synem bez środków do życia. Aresztowanie i skazanie Kuronia i Modzelewskiego nie tylko nie spowodowało rozbicia grupy, ale przyczyniło się do dalszej jej konsolidacji. 3 listopada 1965 roku przy wejściu na teren Uniwersytetu Warszawskiego pojawił się napis na murze domagający się zwolnienia Kuronia i Modzelewskiego. Pojawienie się tego żądania właśnie 3 listopada nie było dziełem przypadku. W tym samym dniu rozpoczynało się bowiem w Uniwersytecie Warszawskim postępowanie dyscyplinarne przeciwko ośmiu studentom. Oskarżonymi byli Seweryn Blumstein, Eugeniusz Chyla, Maciej Czachowski, Adam Michnik, Ryszard Mojsiewicz, Włodzimierz Molski, Wiktor Nagórski, oraz Jan szczyt Akt oskarżenia zarzucał im, że naruszyli obowiązek zachowania nienagannej postawy obywatelskiej poprzez popieranie programu Kuronia i Modzelewskiego i organizowanie demonstracji solidarnościowych. Chyla dodatkowo był oskarżony o współudział w organizowaniu elaboratu. Czachowski o to, że czynnie popierał przestępczą grupę Kuronia i Modzelewskiego oraz zorganizował zbiórkę pieniędzy, a Molski. Mojsiewicz i Szczytnie Mirowicz o to, że uczestniczyli w zbiórce pieniędzy w Domu Studenckim przy ulicy Anielewicza. W akcie oskarżenia wnioskowano wydalenie z Uniwersytetu Warszawskiego Blumsteina, Chyle, Michnika i Nagórskiego, zawieszenie na rok Czachowskiego, zawieszenie na sześć miesięcy Szczytnie Mirowicza, udzielenie nagany z ostrzeżeniem Polskiemu i Mojsiewiczowi. W uzasadnieniu postawionych zarzutów Stwierdzano, że przestępcza grupa Kuronia i Mozalewskiego prowadziła działalność nielegalną, popieraną czynnie przez czterech pierwszych oskarżonych. Ponadto zarzucano Michnikowi, że przywiózł z Paryża broszurę Hamy i Żydy oraz egzemplarze paryskiej kultury. Wśród tych rozmaitych oskarżeń przewijał się też zarzut udziału czterech pierwszych oskarżonych w manifestacji na cmentarzu w rocznicę śmierci Zygmunta Mozalewskiego oraz zorganizowania demonstracji w gmachu sądu. Przez cztery dni komisja dyscyplinarna przesłuchiwała oskarżonych oraz kilkudziesięciu świadków. 8 listopada zeznający w charakterze świadka późniejszy aktywny uczestnik nagonki w marcu 1968 roku Kazimierz Konkol oświadczył, że zna Michnika, widział go w sądzie w przerwie rozprawy i nie zauważył nic nagannego w jego zachowaniu. Sam Michnik, który uzyskał doskonałe opinie od prowadzących zajęcia pracowników Wydziału Historycznego podjął zręczną polemikę z zawartym w akcie oskarżenia określeniem grupa przestępcza. Dowodził, że grupa to minimum trzy osoby, a sąd skazał dwie. Gdzie więc reszta? – pytał retorycznie. Ostatecznie, 11 listopada, Komisja Dyscyplinarna orzekła wobec Chyli, Michnika i Nagórskiego –